Sonet XXIX. Póki w narodzie myśl swobody żyje, wyrażał filozoficzną refleksję, że największe znaczenie w życiu narodu jego kultura duchowa. Najbardziej niebezpieczna dla jego egzystencji jest apatia i zwątpienie. Poeta wyraźnie nawiązał do poezji romantycznej, odwołującej się do wartości duchowych. Dzięki nim naród jest zdolny do przetrwania najdłuższej nawet niewoli. Choć pozytyzmy nazwano czasami niepoetyckimi, poezja Adama Asnyka i Marii Konopnickiej zyskała ogromne uznanie całego narodu. Podsumujmy epokę pozytywizmu, biorąc pod uwagę znaczenie i wartości literatury tego okresu. Po pierwsze... Pamiętajmy, że pozytywizm wyrósł w gruncie intensywnego rozwoju gospodarczego i przemian cywilizacyjnych, jakie zaszły po powstaniu styczniowym na ziemiach polskich, zwłaszcza w Królestwie Kongresowym. Po drugie, w latach osiemdziesiątych nastąpił rozrachunek ze społeczeństwem lat popowstaniowych i z ideologią pozytywizmu. Pamiętajmy, że na lata 70. przypada rozwój literatury tendencyjnej, zwłaszcza małych forum, nowel i opowiadań. Lata osiemdziesiąte to zwrot w stronę wielkich powieści tak zwanego realizmu krytycznego i powieści historyczne Sienkiewicza z wizją historii ułatwionej w trylogii. Jakie trwałe wartości literatury doby pozytywizmu warto zapamiętać? Należy w nich krytyczna ocena rzeczywistości, protest przeciwko złu, krzywdzie i niesprawiedliwości, walka z ciemnotą i zacofaniem, wrażliwość na krzywdę i cierpienie, kult pracy. W czym przejawiało się dziedzictwo romantyzmu? Na pewno w szacunku dla romantycznych ideałów walki i heroizmu. Świadczy o tym kult mogiły powstańczej w Nadniemnem Orzeszkowej, echa wiosny ludów, tania styczniowego w lalce Prusa, motywy tyrtejskie w poezji konopnickiej. Obecność powstania styczniowego w liryce Adama Asnyka. Mając za sobą poznanie dwIX-wiecznych epok literackich, romantyzmu i pozytywizmu, zbliżyliśmy się do schyłku wieku, na który przypada rozkwit nowych tendencji w literaturze i sztuce, Charakterystycznych dla okresu zwanego młodą Polską. Pamiętajmy, że u schyłku wieku aktywizuje się w całej Europie młode pokolenie twórców. Powstają młode Niemcy, młode Włochy. Nowym tendencją w literaturze i sztuce towarzyszy poczucie zagrożenia i obawa przed kryzysem systemu wartości. Zastanówmy się, gdzie należy szukać źródeł takich nastrojów. Oczywiście. Przemianach cywilizacyjnych, jakie zaszły w drugiej połowie XIX wieku. Rozpadanie się danych struktur społecznych, postępująca urbanizacja powodowały, że ludzie poczuli się uwolnieni od norm moralnych i obyczajowych obowiązujących w małych środowiskach. Procesy społeczne i cywilizacyjne przebiegające tak burzliwie wywołały przekonanie, że człowiek i stworzona przez niego cywilizacja Stanęli u progu katastrofy i trzeba bronić zagrożonych wartości. Wzrastające poczucie zagrożenia wzmogło nastroje pesymizmu i braku wiary w sens życia. Europę schyłku wieku ogarnął prąd umysłowy zwany dekadentyzmem. Nazwa pochodzi od francuskiego słowa "decadence", znaczy schyłkowość. Dekadentyzm wyrażał nastroje pesymizmu, znużenia, braku wiary w sens życia. Postawa dekadencka, uznana za rezultat ewolucji, odznaczała się bezsilnością człowieka wobec losu. Los ten odczuwano jako tragiczny. Nastroje dekadenckie stały się udziałem młodych twórców, którzy brak wiary w sens istnienia demonstrowali rycznym kawiarnianym stylem życia. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że literatura i sztuka każdej epoki wyrastały na pewnym gruncie filozoficznym. Jakie poglądy filozoficzne przyczyniły się do powstania nowych tendencji artystycznych w literaturze i sztuce schyłku wieku? Ogromny wpływ na pokolenie młodych dekadentów wywarła pesymistyczna filozofia Artura Schopenhauera. Udowadniał on, że istotą ludzkiej egzystencji jest wewnętrzny popęd, ślepa wola życia. Powodująca, że człowiek jest zawsze nienasycony i niezadowolony. Jego życie, pełne zabiegów o przetrwanie, kończy się śmiercią. Drugim niemieckim filozofem, który wywarł ogromny wpływ na twórców z wieku, był niemiecki myśliciel Fryderyk Nietzsche. Jego pisma, pełne błyskotliwych aforyzmów, przemawiały tyle do intelektu, ile do wyobraźni, uczucia i woli. Głosił przewartościowanie wszelkich wartości, pochwalał instynkt i biologiczną żądzę życia. Rozprawiał się ostro ze światem mieszczańskim, wyrażając pogardę dla tępego mieszczucha Filistra. Stworzył teorię nadczłowieka, żyjącego poza dobrem i złem. Miał nim być człowiek wybitny, o silnej indywidualności, wyrastający ponad tłum, ponad przeciętność. Twardy i zdecydowany. Poglądy niczego przejął częściowo faszyzm. Francuz Henri Bergson, był twórcą intuicjonizmu. Twierdził, że świat można poznać przy pomocy intuicji, która stanowi rodzaj instynktu. Udowadniał, że rozwoju życia nie tłumaczą żadne przyczyny. Wypływa ono po prostu z wewnętrznego pędu. Traktował je jako strumień ciągle zmieniających się przeżyć. Bergson twierdził, że każdy, kto kieruje się własnymi myślami i uczuciami, jest wolny. Te poglądy... Płynęły zasadniczo na literaturę XX wieku. Widzimy, że w filozofii tego okresu dominował w przeciwieństwie do pozytywizmu irracjonalizm. Takie pojęcia jak ślepa wola życia, pen życiowy, intuicja, wyobraźnia odwoływały się do pozarozumowej sfery ludzkich doznań. Zapoznajmy się z kierunkami artystycznymi, które wpłynęły na rozwój kultury europejskiej na przełomie wieków. Jednym z nich był symbolizm. Jako kierunek artystyczny rozwinął się w poezji, a następnie wkroczył w inne dziedziny sztuki. Symbol jako środek artystyczny występował w utworach literackich różnych epok. W tym okresie był jednak często i programowo używany. Symboliści starali się przy pomocy symbolu wyrażać to, co niewyrażalne, to znaczy najbardziej skomplikowane stany ludzkiej duszy, przeżyć i doznań. Interesowały ich niepoznawalne tajniki świadomości ludzkiej, stąd niejasność i wieloznaczność wierszy symbolicznych. Dbali ogromnie o nastrojowość utworów, stosując efekty dźwiękowe, muzyczne. Najwybitniejszym poetą symbolistą w Europie był Francuz, Artur Rimbaud to wiersz Statek pijany stanowił poetycką metaforę ludzkiego losu i przykład śmiałej wyobraźni poetyckiej Rimbaud łączy elementy świata rzeczywistego z fantastycznymi wizjami kojarzy dźwięki z barwami posługuje się bogatą symboliką czytając wiersz poznajemy świat wszystkimi złami i na tym polega zjawisko synestezji często spotykane w poezji młodopolskiej. Pamiętajmy, że w tej urzekającej, waśniowo-symbolicznej wizji możemy odnaleźć dramatyczny konflikt człowieka z rzeczywistością, zagubionego w wirze życia, rozpaczliwie poszukującego sensu egzystencji. Do dramatu wprowadził symbolizm belgijski dramaturg Maurycy Metterling, autor takich utworów jak Intrus, Ślepcy, Księżniczka Malena. Jego dramaty symboliczne rezygnowały z akcji w tradycyjnym znaczeniu. Ich oddziałanie polegało na wywołaniu nastroju, między innymi przez wprowadzenie nowej techniki w grze aktorskiej, która miała ukazywać stany psychiczne postaci. Symbolizm pozostawał w zgodzie z tendencjami irracjonalistycznymi w filozofii końca wieku. Związany był z nimi Również impresjonizm. Kierunek ten zwinął się nie jak symbolizm w poezji, ale w malarstwie, skąd przyjęły go inne dziedziny twórczości artystycznej. Nazwa pochodzi od obrazu francuskiego malarza Moneta pod tytułem Impresja wschód słońca. Impresjoniści wprowadzili nową technikę malarską polegającą na malowaniu plamami przy zastosowaniu sugestywnych, żywych barw. Uważali, że źródłem efektów kolorystycznych jest światło, kąt jego padania i nasilenie. Dlatego wykorzystywali grę świateł, barw, cieni. Impresjoniści jako pierwsi wyszli w plener, malowali głównie pejzaże, utrwalając wrażenie chwili, bliski, zmysłowy kontakt artysty z naturą. W poezji i dramacie impresjonizm polegał nie tylko na stosowaniu efektów malarskich, ale na wyrażę chwilowych, przemijających uczuć i doznań. Najsłynniejsi malarze-impresjoniści to wspomniany Claude Monet, August Renoir, Vincent van Gogh. W Polsce impresjonistyczne pejzaże malował Józef Pankiewicz. W 1866 roku w Paryżu ukazał się zbiór wierszy zatytułowany Parnas współczesny. Grupa poetów Autorów wierszy zawartych w tym zbiorze stworzyła kierunek zwany parnasizmem. Parnasiści nawiązywali do kultury antycznej. Interesowały ich dawne dzieła sztuki, legendy, egzotyczna przyroda. Lubowali się w kunsztownych strofach i wyszukanych rymach. Z naszych rozważań wyraźnie wynika, że literatura i sztuka schyłku wieku nie była posągiem z jednej bryły. Krzyżowały się w niej różne tendencje, choć dominował irracjonalizm. Pamiętajmy jednak o dziedzictwie minionej epoki. w nim kierunek artystyczny zwany naturalizmem. Twórcą naturalizmu był francuski pisarz Émile Zola. W 1880 roku wydał on rozstawę pod tytułem Powieść eksperymentalna, w której przedstawił główne założenia kierunku. Naturalizm zakładał fotograficzną wierność wobec faktów, Uznawał zasadę każdy temat jest dobry dla literatury. W myśl tej zasady pisarze-naturaliści ukazywali życie nizin społecznych i społecznego marginesu. Trzecia zasada głosiła, że pisarz operuje faktami, ograniczając do minimum komentarz od autorski. I po czwarte, naturaliści traktując człowieka jako cząstkę natury, ukazywali go jako istotę biologiczną. Utwory naturalistyczne Szczególnie powieści Zoli zawierały wiele prawdziwych obserwacji życia. Zola z pasją obnażał kłamstwo i obłudę moralną swoich czasów. Naturalizm dość szybko dotarł do Polski. W latach osiemdziesiątych propagował go na łamach czasopisma Wędrowiec pisarz i krytyk Antoni Sygietyński. Sympatykami naturalizmu byli także marze Stanisław Witkiewicz, Józef Chełmoński, Bracia Gierymscy. Ich postulatem stał się powrót do natury. Uznawano podstawowe źródło piękna i sztuki. Polscy naturaliści wskazali nowy temat w sztuce i literaturze. Polskę biedną, zapóźnioną w zwoju, choć malowniczą w swoim anachronizmie. Pokazali polski pejzaż, wieś i miasto. Takie powszechnione w Europie tendencje artystyczne dotarły do Polski i ukształtowały naszą literaturę z wieku. Zatrzymajmy się nad nazwą epoki i jej granicami chronologicznymi. Młoda Polska. Nazwa pochodzi od tytułu cyklu artykułów Artura Górskiego drukowanych na łamach krakowskiego tygodnika Życie. Obok nazwy Młoda Polska spotyka się określenia Neoromantyzm i modernizm. Pierwszy termin sugerował powinnoctwo z romantyzmem. Doszukiwano się podobieństw w filozofii, postawach estetycznych, w sięganiu do problematyki narodowej, w zainteresowaniu twórczością wielkich romantyków Mickiewicza i Słowackiego. Termin modernizm wywodzi się od francuskiego słowa modern, co znaczy współczesny, nowoczesny i podkreślał ci wstawianie się nowych tendencji artystycznych starym regułom i zasadom stosowanym w literaturze i sztuce. Okres młodej Polski umownie ustala się od roku 1890 do zakończenia I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918. Warto zapamiętać ciekawostkę. Dwaj wybitni polscy historycy literatury, profesor Julian Krzyżanowski i profesor Kazimierz Wyka, opracowali monografię Młodej Polski. Julian Krzyżanowski zatytułował swoją Neoromantyzm Polski, a Kazimierz Wykławł Modernizm Polski. Jakie programy artystyczne pojawiły się w Polsce u schyłku wieku? Głównym ośrodkiem przeobrażeń modernistycznych w sztuce polskiej w latach 90. ubiegłego stulecia stał się Kraków. Na łamach krakowskiego tygodnika Życie wystąpił ze swym programem Artur Górski. Cykl cyklu artykułów pod tytułem Młoda Polska utożsamiał się z pokoleniem młodych twórców. Uwzględniając wszelkie nowe tendencje w sztuce, analizując stan duchowy młodego pokolenia, Górski uwzględnił w swoich rozważaniach sytuację narodu pozbawionego własnej państwowości. Żądał od literatury, aby sięgnęła po ideały etyczne zawarte w twórczości Mickiewicza. Jak zobaczymy w literaturze tego okresu, pomimo silnych tendencji indywidualistycznych, trudno będzie wyzwolić się ze służeności wobec społeczeństwa pozbawionego własnej państwowości. Program Górskiego nie znalazł wielu zwolenników. Został on przygłuszony przez duchowego przywódcę pokolenia dekadentów, Stanisława Przybyszewskiego. Stanisław Przybyszewski podczas studiów w Berlinie związał się z niemiecką cyganerią artystyczną. Nie wiadomo, co bardziej przysłużyło się jego sławie. Pierwsze próby literackie w języku niemieckim czy ekscentryczny tryb życia. W 1898 roku przybył do Krakowa witany z entuzjazmem przez młodych. W rok później, na łamach życia, ogłosił swój słynny manifest artystyczny Konfiteor, czyli wyznanie wiary. Przybyszewski udowadniał, że sztuka nie może mieć żadnego celu, jest odbiciem absolutu, czyli duszy artysty. Nie może służyć żadnej idei, bo działać na społeczeństwo pouczająco albo moralnie, rozbudzać w nim patriotyzm lub społeczne instynkty za pomocą sztuki, znaczy poniżać ją, spychać z wyżyn absolutu do nędznej przypadkowości życia, a artysta, który to robi, godny jest miana artysty. Przybyszewski potępiał twórczość przeznaczoną dla ludu, twierdząc, że ludowi chleba potrzeba, a nie sztuki. W swoim proteście przeciwko płytkiej sztuce tendencyjnej zaprzeczył wszelkiej twórczości zaangażowanej w sprawy jednostki i społeczeństwa. Niewielu pisarzy młodej Polski posłuchało tego wezwania. Ogromną rolę w torowaniu drogi nowej literaturze odegrał poeta, krytyk, odkrywca Norwida Zenon Przesmycki, Miriam. W Warszawie wydawał tygodnik Życie, a przez następnych kilka lat czasopismo Chimera. W artykułach drukowanych na łamach tych czasopism programowo głosił hasło Sztuka dla Sztuki. Prawdziwą sztukę widział jako odzwierciedlenie metafizycznej istoty bytu. Przewstawiał się twórczości przeznaczonej dla masowego odbiorcy. Uważał, że warunkiem powstania prawdziwej sztuki jest istnienie arystokracji duchowej, która nie istnieje w warunkach demokracji. Przesmycki podkreślał estetyzującą rolę sztuki, oddziaływanie na odbiorcę poprzez walory artystyczne, a nie ideologiczne. Dlatego uważano go za przedstawiciela estetyzmu. Na zakończenie utrwalmy sobie dwa pojęcia związane ze sztuką przełomu wieków. W architekturze, grafice, malarstwie rozwinął się styl zwany secesją. Charakterystyczna dla tego stylu jest falista, niespokojna linia. Wykorzystywano motywy kwiatowe jako elementy zdobnicze. Ze świata zwierząt pojawiły się paw, łabędź i motyl. Ideałem kobiecej mody była wysmukła blondynka o długich, bujnych włosach. Secesja lubiła symbole czerpane obficie z mitologii. Jeśli rozejrzymy się wśród u naszego miasta, może zobaczymy pięknie ozdobioną, starą, secesyjną kamienicę. Zapamiętajmy, że przełom wieków określa się jako epokę fin de siècle i termin ten dotyczy stylu w modzie, sztuce użytkowej, w urządzaniu wnętrz. Oznaczał także styl życia, polegający na pełnym korzystaniu z dobrodziejstw cywilizacji. Poznania najciekawszych zjawisk literatury młodej Polski zacznijmy od poezji. Melancholia, tęsknota, smutek, zniechęcenie są treścią mojej duszy. Wyznawał poeta dekadent, wyraziciel nastrojów młodego pokolenia Kazimierz Przerwa Tetmajer. Zwłaszcza druga seria jego poezji, wydana w 1894 roku, uznana została za kredo polskich dekadentów. Otwierał ją wiersz pod tytułem Koniec wieku XIX. Wyznanie podmiotu lirycznego ma charakter dekadenckiego manifestu. Jest głęboko pesymistyczne. Wyraża brak sensu istnienia, chęć do świata, rezygnację. Popatrzmy, od jakich słów rozpoczynają się poszczególne strofy. Przekleństwo, idee, wzgarda, walka, byt przyszły. Po każdym z nich postawiony znak zapytania wyraża zagubienie, niepokój, Poczucie niepewności spowodowane, jak głosił Nietzsche, przewarściowaniem wszystkich wartości. Bezsilność człowieka wobec losu symbolizuje mrówka rzucona na szyny. Bezradna wobec pędzącego pociągu. Dramatycznie brzmią pytania retoryczne zawarte w ostatniej strofie. Człowiek końca wieku nie usiłuje znaleźć na nie odpowiedzi. Pozbawiony sensu istnienia, głowę zwiesił niemy. Tettmaier był najlepszym wyrazicielem dekadenckich nastrojów epoki. Razem głębokiego pesymizmu poety były westchnienia do Nirwany. Pojęcie Nirwany związane jest z religią i filozofią hinduską, znaczy tyle co zgaśnięcie. Nirwana oznacza stan najwyższej szczęśliwości, zanik wszelkich cierpień człowieka, ustanie jego indywidualnego bytu. Tmajer wzdychał do Nirwany nie tylko w wierszu pod wymownym tytułem Nie wierzę w nic Całkowita niewiara w przyszłość, chęć ucieczki w niebyt, nieitnienie Zrodziła jego hymn do Nirwany Jest on utrzymany w tonie modlitewnym Początek i zakończenie kojarzy się nam z Ojcze Nasz Można w nim dostrzec także formę hymnu religijnego Pragnienie osiągnięcia stanu nirwany uzasadnia podmiot liryczny tym, że życie stało się dla nie pasmem nieustannych cierpień i klęsk. Nie może odnaleźć się wśród ludzkiej małości i podłości. Hymn napisany został uroczystym, patetycznym stylem, siedemnastozgłoskowym wierszem. Patos potęgują apostrofy do nirwany i liczne wykrzykniki. Widzimy, że dekadentyzm Tettmajera stanowił przyjętą przez poetę postawę wobec świata. Utwierdzi nas w tym przekonaniu jeden z jego najbardziej znanych wierszy, na Anioł Pański. Po przeczytaniu tekstu widzimy, że idea wiersza nie jest trudna do odczytania. Istotą życia ludzkiego jest smutne, pozbawione celu przemijanie. Uwaga nam skupia przede wszystkim sposób artystycznego wyrażenia tej myśli. Nawiązując do symbolistów, poeta znakomicie wykorzystał efekty muzyczne. Tłem dla przedstawionych wizji jest miarowe bicie dzwonów. Rezonans dźwiękowy osiągnął dzięki naśladowczemu, onomatopeicznemu wykorzystaniu współgłosek nosowych M i N. Na muzyczność wpływają powtórzenia i refren następujący po każdej z czterech części wiersza. Smutny jest roztaczający się krajobraz, łąki, moczary, trzęsawiska, pola, cmentarz z grobem młodej dziewczyny. Gęstnie ją szare dymy unoszące się nad dachami domów i ginące w przestworzu, płynąca rzeka. To ulubione motywy poezji młodopolskiej, pogłębiające melancholię i dopełniające całości poetyckiej wizji. Naturalnie możemy dopatrzeć się analogii między płynącą przez ponury krajobraz rzeką, wpadającą do oceanu, a ludzkim życiem. Popatrzmy jeszcze raz na tekst utworu. Oto przez łąki i moczary kroczy zaduma polna, osmętnica, a po polu włóczy się bez celu osamotniona ludzka dusza. Jeśli tym zjawiskom nadamy rangę symbolu, to osmętnica może symbolizować zło, smutek, zbliżające się nieszczęście, a samotna dusza, na przykład zagubionego w wirze życia, pozbawionego celu istnienia, dekadenta. Czując, że zaczyna udzielać się nam nazwy melancholii, zastanawiamy się, czy poeta podejmował próby przełamania pesymizmu. Takimi próbami były erotyki i wiersze tatrzańskie. Przeczytajmy króciutki erotyk pod tytułem Mów do mnie jeszcze. Poeta umieścił go w zbiorze zatytułowanym Preludia. Co wpływa na muzyczność tego uroczego erotyku. Jednym ze sposobów osiągnięcia efektów muzycznych jest nagromadzenie spółgłosek szumiących i syczących. s -sz -sz Znakomicie oddają one szept, który skraca perspektywę, wpływa na bliskość dwojga osób i intymność wyznań. Muzyczność potęgują powtarzające się słowa: mów do mnie jeszcze. Wśród wierszy miłosnych zaskoczenie budzi utwór Ja, kiedy usta ku twym ustom chylę. Miłość dawała szansę ucieczki od świata przenoszącego cierpienia i udręki. Okazuje się jednak, że przeżycie miłone może być go chwilowym upojeniem. Kiedy mija, świadomość życia staje się jeszcze trudniejsza. Zakończenie erotyku jest szokujące. Jest ono niewątpliwie związane z Hauera, mówiącą o nieustannie funkcjonującej woli, która nigdy nie zostanie zaspokojona. Pojawiające się coraz nowe pragnienia i doznania erotyczne pozostawiają po sobie uczucie rozczarowania. Obawa przed przesytem niepokoi i przeszkadza w przeżyciach miłosnych. Wybawieniem w tej sytuacji może być tylko śmierć. Taką postawę określił profesor Kazimierz Wyka jako rozpaczliwy hedonizm. Hedonizm był to pogląd filozoficzny, uznający przyjemności za cel i motyw działania człowieka. Widzimy, że nie wszystkie wiersze erotyczne pozwoliły poecie na chwilową choćby rezygnację z pesymizmu. Może więcej optymizmu odnajdziemy w wierszach tatrzańskich. Możemy je podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowić będą wiersze przedstawiające piękno górskiej drody. Drugą – utwory opiewające siłę i tężyzny ludu góralskiego. Niezwykle efektowny opis nocnych mgieł oplatających szczyty i zbocza gór mamy w wierszu Melodia mgieł nocnych. Wpływ symbolizmu odnajdziemy w połączeniu ekspresji słowa poetyckiego z elementami muzycznymi, malarskimi i plastycznymi. Spójrzmy na krajobraz przedstawiony w utworze – Wyrazy naśladowcze oddają nastrój ciszy, stanowiącej tło dla niezwykle ożywionego ojisu przyrody. Animizacja mgieł powoduje ich wędrówkę po zboczach i szczytach gór. Oto mamy w utworze jedną z zasad modernistycznej estetyki polegającą na łączeniu ruchu, zapachu, dźwięku w celu uzyskania artystycznego efektu. Świat przedstawiony w wierszu poznajemy wszystkimi zmysłami. Cieszymy, jak limby szumią powiewnie, Kwiaty są barwne i wonne. Czy mgły zawieszone jak pomosty pomiędzy szczytami gór, ozdobione przez światło przebijających przez nich gwiazd, nie dają efektu typowego dla impresjonizmu? Zapamiętajmy...